Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obrzańska, dzień dobry. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Polska będzie gospodarzem Mistrzostwa Europy. W 2028 roku zorganizuje zawody lekkoatletyczne. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach, spadł w rejonie Lodowego Szczytu. Amerykanie kontynuują wywieranie presji na Teheran. Kolejny amerykański lotniskowiec zmierza na wody w pobliżu Iranu. Polska zostanie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2028 roku. Zdecydowała o tym obradująca w Birmingham Rada European Athletics. Mistrzostwa zostaną zorganizowane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi. Unijny szczyt na Cyprze już bez premiera Viktora Orbana. Premier Węgier, najdłużej urzędujący przywódca wśród 27-ki, przegrał wybory w połowie miesiąca i już nie przyleciał na pożegnanie z europejskimi liderami. Nie umknęło to ich uwadze. Brak Wiktora Orbana tak skomentował premier Donald Tusk. Można było odczuć ogromną ulgę wśród liderów bo po raz pierwszy od wielu lat nie było Rosjan na sali. To nawiązanie do bliskich relacji z Moskwą odchodzącego rządu w Budapeszcie, na czele którego stał Viktor Orbán i doniesień, że regularnie węgierski rząd był w kontakcie z Rosją. Premier Donald Tusk w Nikozji skomentował też wybory na Węgrzech. Jestem naprawdę zadowolony, ponieważ nastroje są zupełnie inne. Bo jak tłumaczył Węgry, pokazały, że demokracja nie jest na straconej pozycji wobec autorytaryzmu i te wybory pokazują, że jest przyszłość dla Europy, demokracja i praworządności. Z Ziba Ta Płomecka, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. W rejonie Lodowego Szczytu zginął polski turysta. Zgłoszenie o wypadku dotarło do słowackich ratowników rano. Para polskich turystów próbowała wejść na szczyt. Podczas pokonywania pola śnieżnego jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów. Wysoko w Tatrach nadal panują zimowe, o tej porze roku zdradliwe warunki. W godzinach porannych śnieg jest bardzo twardy. Istnieje duże ryzyko upadku bądź poślizgnięcia. Trzeci amerykański lotniskowiec dotarł na wody w pobliżu Iranu. To kolejny sygnał presji wojskowej ze strony Waszyngtonu w czasie, gdy Donald Trump domaga się postępów w rozmowach z Teheranem. Dwa dni temu prezydent USA bezterminowo przedłużył rozejm z Iranem. Do regionu wszedł lotniskowiec USS George H.W. Bush. Dołączył do USS Gerald Ford i USS Abraham Lincoln, które już działają w rejonie. To zwiększa pulę sił, które Donald Trump może wykorzystać jeśli rozmowy z Iranem znowu się załamią, albo jeśli Biały Dom zdecyduje się wrócić do uderzeń wojskowych. Lotniskowiec Abraham Lincoln wszedł do regionu pod koniec stycznia, a Gerald Ford został skierowany tam w lutym. Jednocześnie Waszyngton zostawia otwartą drogę do dyplomacji. Trump ogłosił, że utrzyma rozejm do zakończenia rozmów, ale nie zniósł blokady irańskich portów. Iran odpowiada, że do stołu wróci dopiero po zakończeniu tej blokady. Spór dotyczy cieśniny Ormus, przez którą zwykle płynie około 1 piątej światowych dostaw ropy i skroplonego gazu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Blokada irańskich portów trwa od 13 kwietnia. Rozpoczęła się po fiasku rozmów w Islamabadzie. Wracamy jeszcze do kraju. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników oficjalnie zakończyli dzisiaj rok szkolny. W szkołach odbywają się uroczyste zakończenia i rozdania ślad, świadectw. Tak jest m.in. w 9 melow w Warszawie. Do naprawdę do nie docierasz, to już koniec tak naprawdę, ale mieliśmy tyle fajnych wycieczek, tyle fajnych wspomnień, tyle przyjaźni, że na pewno będzie przykro, jeśli no, to się już skończy. Z jednej strony na pewno jest szkoda, bo te wszystkie znajomości, chociaż mam nadzieję, że one zostaną nam na dłużej. Na zakończenie chcę Wam powiedzieć, idźcie odważnie, budujcie swoją przyszłość z pasją. I nigdy nie przestawajcie się rozwijać. Cała taka mieszanka emocji z jednej strony i radość, ekscytacja przed tym, co w przyszłości. Z drugiej strony też trochę smutek, taka melancholia. Bo jednak te cztery lata spędzone w tej szkole naprawdę to było bardzo fajne. Takie zamknięcie pewnego rozdziału. Absolwenci wrócą jeszcze do szkół po majówce w poniedziałek 4 maja. Rozpoczną się matury. Napisze je około 320 tysięcy tegorocznych absolwentów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotnie popada. Najchłodniej na północy, wschodzie i południowym wschodzie od 12 do 13 stopni. Najcieplej w centrum i na zachodzie od 16 do 19. Autopromocja. Po siedmiu latach doczekaliśmy się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 We'll you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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 8 minut po godzinie 13. Terra Kultura. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Opszańska, Realizuje go Olga Szućko. Do godziny 15 zapraszamy bardzo serdecznie. Sporo gości dzisiaj w studio. Już czwórka przybiera nogami i czeka, żeby opowiedzieć o pewnym bardzo ważnym jubileuszu. Bardzo ważnym także z mojej perspektywy, ponieważ ten kolektyw fotograficzny śledzę od lat i przyglądam się, jak rozwija się działając wspólnotowo, ale i jednostkowo, bo każdy z tych fotografów fotografek, także zaczął robić rzeczy na własną rękę. Będziemy w Starym Teatrze w Krakowie, Rekwiem dla Sunu w reżyserii Jakuba Skrzywanka powraca, więc będziemy także zapraszać na premierę krakowską. Co się jeszcze wydarzy? Będzie całkiem sporo. Krakowa zajrzy do nas Monika Drożyńska, ale tutaj zamykamy tematy krakowskie. Będziemy także w Wenecji, w pawilonie Polski i opowiemy o tym, co tam się już wydarzy od 6 maja, a teraz myślę, że złapiemy króciutki oddech z Reyną Tropical. Puerto Rico, tam też się wybierzemy. na Tropical Puerto Rico, to była wyprawa do Ameryki Łacińskiej, ale ruszymy dzisiaj do bardzo wielu intrygujących miejsc, także w Europie, na przykład tutaj. Dzień dobry, nazywam się Burska. miło mi Państwa powitać w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry, nazywam się Daniel Kotowski i jesteśmy w Radiu Trójka. Zapraszam do pawilonu polskiego na Biennale w Wenecji. Do obejrzenia projektu Języki z Wody. Bogna Burska, Daniel Kotowski, Weronika Szymańska-Gontarek to tłumaczka języka migowego, bo tutaj w Trójce i w terakultura zawsze znajdzie się miejsce dla osób głuchych i wraz z tłumaczką będziemy starać się, żeby jak najczęściej uruchamiać tę antenę i wyciągać rękę do ludzi, którzy bardzo często są chowani, bo czy w radiu może to wybrzmieć? Wybrzmiało wspaniale, a to jest okazja, żeby zaprosić wraz z Bogną Burską i Danielem Kotowskim do obejrzenia performansu, który reprezentuje Polskę na 61. już międzynarodowym bienale Sztuki w Wenecji. Bardzo dużo kontrowersji wokół Bienale. To oczywiście jest związane z obecnością pawilonu Rosji i e, Izraela. Będziemy o tym jeszcze szerzej rozmawiać. A o tym, co zobaczymy w polskim e, pawilonie, mam nadzieję, że zobaczymy, bo tutaj Biennale całkiem możliwe, że wisi na włosku, ale m, no, trzymajmy kciuki, żeby to się udało. O tym, co zobaczymy w Polskim Pawilonie w drugiej godzinie naszego spotkania. A tutaj już w blokach startowych sputniki i mam nadzieję, że trochę tańczą, bo mamy dla nich urodzinową piosenkę dnia. I feel so free, Madonna. I feel so free. Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?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 wystawę. Do... Wystawmy tą z... wystawę. Mówię o do kolektywu Sputnik Fotos. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. No i proszę, zastanawiałam się, czy kolektywnie potraficie się odezwać, tak jak odzywaliście się przed chwilą. Spotykamy się, ponieważ no właściwie powodów jest wiele. 20 lat kolektywu Sputnik Foto, kolektywu fotograficznego, który myślę, że w Polsce na pewno, ale jest też pewnym fenomenem w skali Europy. Nie wiem, czy świata. Rafał Milach może się na ten temat wypowiedzieć, bo jest światowym człowiekiem. <śmiech> No tak chcemy o sobie myśleć. No dobrze, Oczywiście. czyli skromność przede wszystkim, to już wiemy, hmm. Sputnik Fotos. Jest z nami także Adam Pańczuk. Dzień dobry. Także członek kolektywu i Marta Szymańska, która jest kuratorką wystawy, którą szczerze polecam wspólnie. 20 lat kolektywu Sputnik Fotos, możemy ją już oglądać w MUFO, czyli w Muzeum Fotografii w Krakowie. Udane, było otwarcie, tańczyliście do Madony? Do Madonna akurat nie tańczyliśmy. Mm, to do czego? Eee, ale też nie tańczyliśmy do wielu innych. Ale też nie tańczyliśmy do niczego. <głos> Wszystko było udane e, oprócz tańców. O kurcze. Ale, że... ale zamierzamy to nadrobić jeszcze. No ja wiem, ale 20 lat to jest poważny wiek, to już e, można mieć także. jakaś jak... dobra playlista no, z 90 Chcieć poczytać wiersze, książkę gdzieś, położyć się, spać o 21. Otóż to. No, Otóż to, to są właśnie, ważne rzeczy, jubi to są priorytety. Jubileusz do tego zobowiązuje właśnie. No i Zabronili ja... nam czytać na wernisażu. To jest, Naprawdę? Uważam, że to jest skandaliczne. Ale chcieliście czytać swoje wiersze na przykład? Czy... W łóżku, w hotelu. No tu, gdybym była organizatorką wystawy i zrobiła wam... No właściwie można powiedzieć, e, zaraz o tym porozmawiamy, retrospektywę, nie retrospektywę, bo cóż to właściwie jest zobaczyć was w fotografiach na przestrzeni tych 20 lat. Ja dla tych, którzy być może m, nie wiedzą, chociaż e, naprawdę to jest moment, jeżeli nigdy nie słyszeliście o kolektywie fotograficznym Sputnik Fotos. To jest moment, że warto paluszki położyć na klawiaturze, jakąkolwiek klawiaturę mamy obok siebie i po prostu poszukać. Eee, skład, który właściwie mm, stał się takimi sztandarowymi nazwiskami w fotografii polskiej, nie tylko polskiej. Czy możemy wymienić wszystkich? Bo ty, Rafał i ty, Adam jesteście dzisiaj reprezentantami Sputników. Ale mamy lecieć stażem wymieniać? A to czy? zależy, no może mo koleżanki mogą się obrazić, więc... Ym... E, no to najpierw Agnieszka Rajs w takim razie. Pozdrawiamy, znakomita tak. fotografka. E, Jan Brykczyński. Także. E, no i Michał Łuczek, Karolina Gębara. To jest ten skład obecny, natomiast osób, które współtworzyły kolektyw, jest, e, no, było z nami znacznie więcej. No I marzena Michałek, która. Nas... Fotograficznie. O jasne, oczywiście bardzo przepraszam. Oczywiście Marzena michałek Dąbrowska, która jest podstawową y, osobą w naszym kolektywie, bez której byśmy nie istnieli nie obchodzilibyśmy tego wspaniałego jubileuszu. Prawdopodobnie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo mocno, których z nami nie ma. Zresztą bardzo często wszystkie wymienione osoby y, gościły u mnie czy tutaj w trójce w przeróżnych programach. E, co to jest? że chce się stworzyć w ogóle kolektyw fotograficzny, bo dzisiaj bardzo dużo mówimy o indywidualizmie, bardzo dużo też stawiamy na taki osobisty rozwój, a tutaj kolektyw. Ja rozumiem, że to było 20 lat temu, więc co, zmieniły się trochę realia? No, realia się cały czas zmieniają i to było wspaniałe, że mogliśmy to robić i obserwować jakby tą zmianę wspólnie. To nie był jakiś taki proces super zaplanowany, czy jakiś taki, obudziliśmy się pewnego dnia i stwierdziliśmy, że dobra, to teraz będziemy pracować w kolektywie. E, natomiast tak się te nasze drogi poprzecinały 20 lat temu, że no, okazało się, że faktycznie te 20 lat razem spędziliśmy. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest taka wspólna podróż, ale też taka trochę osobna i, yy, i to jest myślę taki dobry przepis na każdy związek, że ta przestrzeń, yy, ta autonomia, którą sobie daliśmy i w dalszym ciągu dajemy... E, może e, jakby funkcjonować i jakby budować ten, ten, ten kolektyw tak samo jak te w, jakby wspólne rzeczy razem e, doświadczane. No i słyszymy, że to jest program bardzo uniwersalny, bo znajdujemy także przepisy na dobre związki tutaj. Oczywiście. Bo kolektywy nie Jeżeli są... Jeżeli ktoś myśli o założeniu kolektywy. Oczywiście, bo kolektywy nie są łatwe, prawda? To nie są, to nie jest tak, że... Jak w każdym związku. Praca, jak w każdym związku, że praca w grupie jest po prostu jakimś prostym rozwiązaniem. No... Nie jest. W zasadzie nie wiem, dlaczego ja tutaj się boję. Może Adam Bo ma Adam się powie... boi mówić. Może? Co myślisz no. o z z trudnych o... relacjach z naszym kolegą trudnych kolektywie? relacjach z Sputniku? Myślę, że yy, no, Stasz mówi za, za siebie. No, <ślepszy> <ślepszy> Także y, jak były, to, to, to, to ich nie ma. Albo, albo jakoś to przepracowaliśmy, ale znaczy, no, jak mamy, mamy jeden jakiś pewnie wspólny priorytet taki, że, że chcemy tworzyć. Nie? Razem się zebraliśmy, żeby, e, żeby pewne rzeczy sobie przestrzeń do tego tworzenia umożliwić i tutaj no, Marzena jakby jest za to odpowiedzialna i, i tworzy nam te warunki, a no, a, i, no i myślę, że... że no tak, a my że, po prostu robimy zdjęcia, jakby nie musimy się nad tym zastanawiać, nad całą tą dynamiką, ale nie, to jest, jest coś, to znaczy oczywiście, jakby 20 lat to jest, to nie jest sytuacja, w której wszystko idzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, ale myślę, że to jest fajne, że możemy w każdym momencie reagować na te zmiany na tą różną dynamikę w całym składzie, który się, tak jak mówiłem, zmienił przez, przez te 20 lat i to dosyć radykalnie. Kiedyś byliśmy takim kolektywem bardzo międzynarodowym. Dzisiaj jesteśmy yy, no, takim, można powiedzieć, polskim kolektywem, który myśli ale o poza między... Polską. o Narodowo. zasięgu Tak, i myślimy poza, po, poza Polsko też, ale mm, jeżeli chodzi o osoby, które współtworzyły ten yy, kolektyw, no to... Jakby tutaj też e, jakby ta dynamika różnie się e, układała, no ale jakby w, w, w danym momencie, w danym czasie e, jakby każda, każda z tych osób budowała ten kolektyw. I, no i to w dalszym ciągu jakby podlega jakiejś e, ciągłej zmianie. My po prostu musimy być na to jakoś czujni. Budowała też historię współczesnej polskiej fotografii, bo te nazwiska, które wymieniliście i wszystkich waszych współkolektywiczów kolektywiczki. Towarzyszy i towarzyszki. To, towarzyszki. to przecież każdy z tych nazwisk odpowiada za bardzo ważny jakiś rozdział w polskiej fotografii. Tutaj uruchomię Martę Szymańską, która jest kuratorką wystawy Wspólnie. 20 lat kolektywu Sputnik Fotos w krakowskim MUFO. Każdy z tych nazwisk odznaczyło się jakoś w historii no, trudno odpowiedzieć inaczej niż tak oczywiście. E, natomiast tutaj na, na wystawie skupiamy się na tych projektach głównie, które m, powstały w ramach e, kolektywu, e, ale też nie wszystkich, ponieważ e, ten dorobek kolektywu jest ogromny. E, no i oczywiście musieliśmy dokonać pewnego wyboru, ale e, to, na czym zależało nam, to z jednej strony, żeby pokazać taki kolektywny wymiar pracy, ale żeby też pokazać e, te indywidualne języki, w jaki sposób one się zmieniały, w jaki sposób się rozwijały przez te 20 lat, więc ja mam nadzieję, że można zobaczyć właśnie i, i taką grupową pracę, ale także można zobaczyć tą indywidualność każdej z tych osób, każdej z tych fotografów i, i fotografów, którzy tak jak mówisz no, są bardzo ważnymi osobami w tym krajobrazie polskiej sztuki wizualnej. No i także fotografii dokumentalnej, chociaż, która przeszła u niektórych w fotografie o tym mam nadzieję porozmawiamy za chwilę. Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos w MUFO w Krakowie. Zaraz wrócimy i już opowiemy o tym, co tak naprawdę dzieje się na wystawie. Jakie wątki, jakie narracje wybraliście do tego, żeby świętować, celebrować. Ale także o tym, co dzisiaj robi fotografia i gdzie ona jest, a teraz pro, proponuję wskoczyć jeszcze na chwilę na parkiet. Skoro nie tańczyliście, może potańczycie teraz. Dziękuję. Klap Level 79,5. No i trochę potańczyli, chociaż 20 lat już ma kolektyw Sputnik Fotos w studiu Marta Szymańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka wystawy, o której dzisiaj mówimy. Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos w Krakowskim Muzeum Fotografii. Adam Pańczuk ze Sputników? Tak. Obecny? Obecny. Jestem. Mhm. Dobrze. I Rafał Milach? Dzień dobry najważniejsza jest czujność. Czy gość jest cały czas obecny przy mikrofonie? Czy jest z nami? Adam Pańczuk, wspaniały fotograf, więc zachęcam, żeby także zaglądać i sprawdzać jego nazwisko, ile ktoś nie zna. Wątpię, no ale gdyby się zdarzyło, no to przecież mamy ich tutaj o tym, żeby opowiadali. Kim są i w jaki sposób wpłynęli na fotografie w Polsce, ale nie tylko. Myślę, że w tej części Europy bardzo mocno. Marta, zwracam się teraz do Marty Szomańskiej, kuratorki wystawy, ty jako osoba, która spogląda na tę wystawę z zewnątrz, jako kuratorka, jako osoba, która współczuje ci bardzo, musiała ułożyć ten cały dobrostan te 20 lat. E, jak byś scharakteryzowała kolektyw Sputnik? Czym oni się zajmowali? Jak dużo no, czasu mam na to? Powiem ci tak, nic tak dobrze w radiu nie robi, jak skrót myślowy. I ja myślę, że odpowiedzią na pytanie jest wystawa, ale no nie, nie, nie wiem, no nie z tego pytania w ten, w ten sposób, ale myślę, że jednym z takich haseł, które najlepiej charakteryzuje kolektyw Sputnik Photos jako kolektyw, to jest właśnie współpraca. I ona jest też takim głównym tematem naszej wystawy, ponieważ oczywiście jest bardzo dużo tematów, które fotografowie i fotografki podejmowali Pewnie Na przykład? O tym sobie za tym, o tym porozmawiamy. No, najważniejsze to jest chyba pierwsze, co kojarzy się ze Sputnik Foto, z osobą, które mm, żyją w ostatnich 20 latach tutaj w Polsce i interesują się fotografią, no to oczywiście jest Europa Środkowo-Wschodnia i tak zwane były Republiki Radzieckie, bo to jest coś, co także połączyło Sputnik Fotos. To są pierwsze lata działalności Sputnik Fotos, natomiast oprócz, oprócz tych tematów Europy Środkowo-Wschodniej, które przede wszystkim tutaj manifestowały się w takim dużym projekcie Archiwum Straconych Terytoriów, które było realizowane w latach 2008-2016, więc jest to ogromna praca, no to oczywiście tak Także tematy związane z, z tym, co dzieje się tutaj w Polsce. Jednym z takich bardzo charakterystycznych elementów, elementów jakby działania Sputnik Potos to jest tak zwane takie aktywne bycie w świecie i reagowanie po prostu na to, co się w tej rzeczywistości dzieje i mam nadzieję, że to także wybrzmiewa w tej wystawie i. I, i, I chciałam bardzo tak, żeby, żeby ta współpraca, który, o której opowiadamy, która jest właśnie takim bardzo ważnym elementem działania Sputnik Fotos była także pokazana w, w różnych aspektach czyli nie tylko kolektyw, który oczywiście jako grupa ludzi, która współpracuje ze sobą, ale także żebyśmy mogli też popatrzeć na współpracę, na relacje, jakie się dzieją między bohaterem i fotograf, fotografem, fotografką, ale także, żebyśmy mogli pomyśleć o współpracy jako narzędziu zmiany na przykład. I to jest bardzo ważny aspekt. Narzędzie zmiany i fotografia, co ona ma tutaj do zrobienia, to jeszcze, mam nadzieję, o tym za chwilę porozmawiamy, ale Adam, zwracam się do Adam. Dama Pańczuka. E, wspominaliście i wspominałaś Marta o tych wyprawach. To jest też e, fantastyczna dokumentacja momentami, no reporterska, bardzo taka twarda reportersko, ale czasami na granicy jawy i snu było tam bardzo dużo metafory w tych fotografiach momentami. E, gdzie ruszaliście wspólnie? No, wiesz, zaczęliśmy fotografować, znaczy w ogóle cały projekt Archiwum Straconych Terytoriów, to urodził się z inicjatywy można Andrzeja Lankiewicza, który przyszedł i, i, i też powiedział, żeby pojechać na Białoruś, bo to taki wtedy był, był ten pomysł taki, że za chwilę będzie, czyli w 2016 roku będzie 25-lecie upadku Związku Radzieckiego i stwierdziliśmy, że to jest dobra data, by sprawdzić jak to wygląda teraz życie w tych byłych republikach tak, które należały kiedyś do, do ZSRR. I, a, a, I zaczęło się od Białorusi. Później e, każdy już sobie wybierał e, jakby tam, e, sam to, te miejsca, w które, w, w, w, w które wyjeżdżał. Nie, czyli Ukraina, Azerbejdżan, e, Tadżykistan, cała Azja e, centralna. O, I i, i ty, no, nie była naszą ambicją, żeby tam zmapować wszystkie te, te, te, te kraje, tylko no, po prostu, żeby ka, każdy miał swobodę też w wybieraniu i tam, tam gdzie go ciągnęło, to, to pojechał. Także ja sobie wybrałem Azerbejdżan i Gruzję i, i, i później też y, y, y, pribałtykę. Także ta, tam fotografowałem. A Rafał Milach? śmieje ze mnie, bo ty, no tak. No, ty, ty, ty. no wiesz, ja nie wiem, bo to te y, y, regionalne tutaj naleciałości, y, jeżeli chodzi o terminologię. Ja bym powiedziała, że kraje bałtyckie, no, no ale to... dobra. No, no masz rację. No. Ale tak to jakby, wspaniale, mamy tak, dyskusję tak, na antenie, o to właśnie a, chodzi, tak, w żywym tak, radiu. To znaczy tak, ja tutaj jeszcze dopowiem, że ym, y, tak naprawdę to archiwum zaczęło się budować jeszcze troszkę wcześniej przed Białorusią, bo, y, ale może ten moment tak, właśnie naszej, był wtedy, naszej no? jakby to, był, to było właśnie w, w, też efektem tego, że no, ten skład Polski się poszerzył o Adama i, i Michała, y, więc to był faktycznie jeden z pierwszych projektów, w którym wzięliście udział. Natomiast myśmy jeszcze troszeczkę wcześniej zrobili projekt o Ukrainie. Też w takim dosyć ciekawym momencie, ale powiedzmy, że jakby tą cezurą tego projektu stał się przede wszystkim region, który oczywiście podlegał różnego rodzaju transformacjom i było kilka takich momentów granicznych, które jakby o tym, że, że chcemy budować to archiwum, że chcemy e, e, właśnie nie chcemy się koncentrować na jakichś pojedynczych projektach, tylko chcemy zbudować pewien zasób obrazów, z którego będzie można ułożyć e, wiele różnych narracji, e, ponieważ jakby opowiedzieć o tym regionie przy pomocy powiedzmy jednej historii no myślę, że nie oddałoby to całej prawdy. No i tutaj też bardzo duża rola w tym Pawła Szypolskiego, którego zaprosiliśmy do pracy nad tym projektem, który stworzył tą strukturę właśnie takiego otwartego archiwum które może się rozrastać i właśnie ma ten potencjał... Pączkować. I pączkowało. Tak. I pączkowało i, i w zasadzie do dzisiaj pączkuję. Marta powiedziała, że ten projekt się skończył w 2016 roku, co jest tylko połowicznie e, prawdą. prawdą. Ja tutaj jestem takim, kurczę, chyba... Ja cieszę się, że to się e, wszystko korygu, weryfikuje na żywo. Tutaj, jak widać, to trochę, e, pokazuje, jak ten, jak, jak ta cała Widziała struktura tak, e, e, podlega zmianom, bo 2016 faktycznie to był moment, w którym odpaliliśmy pierwszy, pierwszy rozdział tego projektu, natomiast tych odsłon było kilkanaście później, a ostatnia była całkiem niedawno w utrakcie w Galerii Fotodoc, gdzie pokazywaliśmy właśnie e, jakby kolejną odsłonę tego projektu, może w trochę innej formie i w innej też E, może nieco inną metodą, już nie było tego kolektywnego autorstwa i e, natomiast jakby cały czas ta to była ta opowieść, której e, początkiem było Archiwum Straconych Terytoriów, które zaczęliśmy faktycznie budować w e, latach nastych, więc tak. I to oczywiście możemy podejrzeć, bo kiedy zajrzymy na stronę Sputników www.sputnikfotos.com nic prostszego nas nie spotka, jeżeli chodzi o poszukiwania dzisiaj, to zobaczymy cały przekrój przeróżnych inicjatyw, projektów, wyjazdów, opisy. To są fascynujące historie i historie naszego regionu, który no właściwie też przeszedł bardzo wiele przeobrażeń, ale niektórzy może się zdziwią, jak bardzo... Dzisiaj wracamy do niektórych momentów, które fotografowaliście kiedyś e, w takim geopolitycznym ujęciu tego, jak zmienia się ten region, jak się zmienia do niego podejście, chociażby dominacji znów. Ten, te aspiracje Rosji, żeby być dominującym w regionie e, i bycie agresorem, no to jest coś, co wraca, co były Republiki Radzieckie odczuły bardzo mocno. Marta, mm, jeżeli nie... Retrospektywa, bo oczywiście znając Ciebie świetnie jako kuratorkę fotografii, nie wierzę, że lubisz i stosujesz proste rozwiązania, to jaką nitkę przetkałaś przez tę całą twórczość spódników? To, to była e, długa i ciężka. Znaczy, nie wiem, czy ciężka, ale rzeczywiście wymagająca m, e, praca, dlatego, że no, to 20 lat to obfituje w naprawdę fantastyczny materiał em, wizualny. I tak jak wiele razy wspomniałeś, no, to, są, wspomniałeś to są rzeczy, które no, przeszły już, e, przepraszam, że to powiem, ale do historii polskiej e, fotografii. Myślę, że 20 lat nas Zawsze tutaj... Nie, nie ma już Nie ma co się wstydzić. To jednak 20, 20 lat, więc te wybory były e, były trudne i dużo jest tam takich prac, które nie weszły y, i pewnie każdemu z nas trochę smutno, że nie ma, y, że nie ma niektórych y, y, naprawdę świetnych projektów. Tak jak wspomniałam, no my tutaj tkając tą wystawę użyłam nitki właśnie współpracy i wystawa podzielona jest na cztery części. Natomiast jednocześnie te cztery części też pozwalają chronologicznie spojrzeć na to, jak zmieniał się sputnik, sputnik fotos, jak zmieniały się te indywidualne języki, jak zmieniała się fotografia, no i w końcu jak zmieniała się rzeczywistość. Więc mamy tam takie prace, które powstały w 2005 roku yy, i, i o których sami autorzy mówią, że być może już w dzisiejszych czasach by nie powstały albo powstałyby w zupełnie innej formie, po najnowsze prace, takie, które, które kończyły się jeszcze w 2026 roku, więc na pewno nie jest to retrospektywa, ale jest to po takim klasycznym znaczeniu, że pokazujemy po kolei wszystko, co było, natomiast jest to wystawa, która daje taką perspektywę czasową tych 20 lat. Na pewno przyjrzymy się też na tej wystawie perspektywie, która pokaże nam, jak zmieniła się fotografia dokumentalna, to znaczy komercjalizacja fotografii, to, że pisma nie ma już miejsc w gazetach, zbyt wiele, w zbyt wielu gazetach, na opisywania świata dokumentalnego, zdjęć, które pokazają, pokazują nam tu i teraz, przemiany. Nie ma miejsca na pogłębione reportaże fotograficzne. To wszystko znikam w mgnieniu oka, ale tak naprawdę wy przetrwaliście. Znaleźliście też miejsca, gdzie cały czas możecie wykonywać tę robotę niezwykle ważną, bo ja też muszę powiedzieć tym, którzy jeszcze nie zmierzyli się z fotografiami kolektywu Sputnik Fotos, zarówno z kolektywem, jak i z każdym z nich oddzielnie, to jest też, każde z nich jest niezwykle zaangażowane w reagowanie na bieżąco na rzeczywistość, która ich otacza. I czy to jest bardziej zniuansowane, czy to jest wprost i mówiące jak jest, przeciwstawiające się niektórym wypaczeniom, to dokładnie też wyróżnia bardzo to od siebie powiem, was jako kolektyw i was pojedynczo. Możemy zaprosić w takim razie, tak jak siedzicie na wystawę do Krakowa? Zapraszamy na wystawę do Krakowa. E, no dzisiaj obchodzimy dwutygodnice, to znaczy otworzyliśmy dwa tygodnie. Mm -hmm. Otworzyliśmy wystawę dwa tygodnie temu, e, a więc wystawa jeszcze do długo, długo, do 13, e, do 13 września, więc będzie czas jeszcze w wakacje, będzie czas w maju. My wracamy do Krakowa e, 15-16 maja. Będzie, 16 maja będzie jeszcze e, oprowadzanie e, autorskie, oprowadzanie e, kuratorskie, więc zapraszamy zapras Zapraszamy szczególnie wtedy, natomiast wystawa do obejrzenia do 13 września. Zapraszamy serdecznie. Obiecuję ze swojej strony, że będę na wystawie nagrywać. Mam nadzieję, że z waszym także udziałem. Rozmowy, narracje o poszczególnych cyklach czy zdjęciach. Rafał Milach, Sputnik Fotos. Do tego jeszcze Adam Pańczuk, także. Tak, obecny. Jesteście. Cały czas z nami. Jestem. To, słucham, jest Zapominamy, że tchami. jesteśmy w radiu i musimy się <grych>, przypominać. No ty od czasu do czasu Adam trzeba Lydna przypomnieć głosem jest. swoją obecność. E, chociaż no, możecie kiedyś możemy spróbować i zagrać coś takiego. Audycja, w której kocha się tylko ciszę w radiu. Ale jak przekonacie do tego naszych słuchaczy, to, to możemy to zrobić. Wiesz, w dobrym związku to, to wszystko się udaje. Z, z, z, z tą wartością. Cóż, Cóż możemy powiedzieć? Kolektyw Sputnik, z... Fotos i Rafał Milak, specjalista od związków. No, no to wygląda. Przeróżnych, na pewno kolektywnych. Celebru, celebrujcie, jeżeli nie znacie jeszcze kolektywu Sputnik, Fotos, zaglądajcie, a na pewno zaglądajcie do Muzeum Fotografii w Krakowie. Tam wys wystawa wspólnie. Dziękuję Wam bardzo. A teraz Afryka, i za chwilę, no znów, tak jak Sputnik okazało się będziemy tańczyć. Umu, Sangare i Kamalemba, ale w takim przekręconym wykonaniu i produkcji z Matambo. Świetny utwór, a Afryka muzycznie nie pojawia nam się bez powodu, ponieważ 29 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Tańca. Myślę, że wielu z nas będzie świętować, a jeżeli nie, to będziemy dzisiaj zachęcać do tego, żeby tańcu się przyglądać także jako bardzo ważnej formie sztuki. Z nami Renata Piotrowska-Oufry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych w Warszawie. To jest miejsce, które współtworzysz, współtworzysz tam program. Ten 29 kwietnia dzisiaj zaczynam ten taniec już, żeby opowiedzieć przez następne dwa tygodnie, może trzy, jak najwięcej o tańcu jako formie sztuki która bardzo często jest niedoceniana albo uważana za nierozumianą hermetyczną. A chociażby to, co wy robicie w pawilonie, pokazuje, że nic bardziej mylnego mm, przez przeróżne, bardzo ważne spektakle. O jednym z nich porozmawiamy, bo on już w niedzielę. Yy, w sobotę, w i niedzielę. sobotę i niedzielę. Yy, ale też takie działania, które mają nas jednoczyć w tańcu, w ruchu, jakkolwiek byśmy potrafili czy nie potrafili hmm. tańczyć, to w pawilonie możemy to zrobić. Zaraz porozmawiamy w jaki sposób. Ale ten taniec yy, i opowiadanie o tym tańcu to jest z Twojej perspektywy trudna sprawa? Trudno się tańcu przebić? Ja myślę, że pawilon tańca pokazuje, że już nie jest trudno się tańcu przebić, wiesz? Że, że rzeczywiście mamy yy, niesamowitą widzialność, ale też takie uczestnictwo ludzi, bo to jest dokładnie to, o czym powiedziałaś, że my nie tylko prezentujemy spektakle, nie tylko widzimy wartość artystyczną tańca, ale też tę wartość społeczną, tak? tego, że można tańczyć yy, i tego, że każdy tak naprawdę gdzieś, nawet może w skrytości ciała, kocha tańczyć jest to coś, co kanalizuje czy emocje, czy powoduje, że się możemy rozluźnić, albo też może spowodować, że czujemy się razem, w grupie w pewien sposób, nie? W jakimś rodzaju, no, śmiem powiedzieć, wspólnoty, ale trochę tak jest, tak? I wiesz co, ostatnio wróciłam do takiego tekstu Sylwii Federici, to jest taka filozofka, feministka, która napisała pięć lat temu pochwała tańczącego ciała. I wróciłam... Nawet z rymem. Dokładnie. Można do Ocenić. Dokładnie. I y, y, wróciłam do tego, dlatego, że myślę sobie i uświadamiam sobie, jak bardzo my de facto y, y, y, wytańcowujemy tę naszą autonomię, tak? Bo my mamy pewną agendę w pawilonie tańca, jak wiesz, tak? Że chcemy pokazać, że taniec i dziedzina tańca jest dziedziną autonomiczną i też chcemy pokazać warszawiakom i warszawiankom, że potrzebujemy osobnej instytucji dla tańca i tak dalej, ale że my realnie, to jest też tytuł y, wywiadu Wołch, który miałam z Marią Fredro-Smoleńską. Ona zaproponowała tytuł Wytańczyć Autonomię i sobie myślę, że my rzeczywiście to jak gdyby realnie robimy. W tym sensie, że ten akt tańczenia jest o celebrowaniu cielesnych mocy i takim wywoływaniu poprzestaniec i celebrowaniu tego, czy co ciało de facto ma w sobie, czyli potencjał energetyczny, wiesz, moc, zdolności, nie tylko ruchowe, ale też takie uwagi na innych, czy, czy jak gdyby wywołuje też radość, czyli pro, pro, prowokuje emocje, tak? I dla mnie i dla nas, jak gdyby w myśleniu o tym Międzynarodowym Dniu Tańca i teraz to widzę po już, bo dla nas Międzynarodowy Dzień Tańca to nie jest tylko 29 kwietnia, tylko w programie on się zaczął de facto już od prezentacji INSEE Saszy Walc, a w ten weekend o Wagabundos i Dios czyli jeden spektakl z Niemiec, z Europy. A drugi z Mozambiku. A drugi z Mozambiku, dokładnie. I te dwa spektakle de facto, one są kompletnie różne estetycznie, kompletnie różne wizualnie. Nie chcę zdradzać za dużo, czym jest wagabundus, tak, ale one są absolutnie róż różne, ale to co ja sobie uświadomiłam ym, ym, y, oglądając y, Inc -si i oglądając wagabundus, że one mają jedną rzecz wspólną i to jest ta jak gdyby pewien core taki kręgosłup i podstawa wspólna, bo obydwa z nich są o, o szukaniu siebie i budowaniu wspólnoty w tańcu, nie? I o tej radości z tańca. Yy, I to jest, to może, wiesz, brzmieć naiwnie, ale, tak jak Sylwia Federici pisze, yy, ciało jest materią, która nie jest ślepa, nie jest głupia, tylko jest materią żywą, która ma swoje procesy pewne, swoje rytmy i swoje potrzeby i pragnienia i tym samym jest, tań i, i ten taniec jest tym aktem, jak gdyby, wyzwolenia tych potrzeb i tych pragnień. Więc yy, ja myślę, że to, co te spektakle obydwa pokazują, to właśnie to, że ta materia jest żywa, że ta materia jest relacyjna i że taniec to jest ten akt, który powoduje takie uwi uwidocznienie tych wartości. Ty tego, czym ten cia ten, to ciało jest. tak? To ciało, które no, w dzisiejszych czasach, myślę, takiego świata bardzo osadzonego w wirtualnej rzeczywistości i też w jakimś rodzaju Problemu samotności. Myślę, że ten powrót do ciała i właśnie między innymi poprzez akt tańczenia jest taką kluczową rzeczą, do której ludzie chcą wracać. Chcą wracać, a wy też dajecie taką przestrzeń, żeby przyglądać się tańcu, ale też tańczyć, no Dokładnie. bo przecież e, są spotkania taneczne dla wszystkich w każdym wieku, to raz. A dwa, e, mamy też możliwość taką, żeby wybrać się, na co serdecznie zapraszam, na najbliższy spektakl w sobotę i w niedzielę. Vagabundus, bardzo, bardzo ciekawy choreograf mozambicki, z tancerzami. Jest to gwarantuje fantastyczne przeżycie y, wizualne, Zatem celebrujemy i świętujemy. Nawet bardziej niż nawet bardziej niż wizualne y, proponuje tak naprawdę przeżycie energetyczne. Y, y, dlatego, że y, y, ten grupowy spektakl jest godzinnym tańczeniem i śpiewaniem na żywo. I to po prostu emanuje ogromną moc. To ja w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie. Idio e, Chiwawa. Shishawa. Shishawa, wspaniale, <laughs> tak się wymawia to w Mozambiku. E, I spektakl Vagabundus, to w pawilonie tańca i innych sztuk performatywnych. A my słyszymy się po godzinie 14.00.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 element diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnes niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi Zdrowit Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza Więcej informacji na opakowaniu produktu dystrybutor Naturprodukt Zdrowit Spółka z Świeżo Świeżo tutaj jest Wybór tutaj jest Tanie tutaj jest 100% co z devla. Różne rodzaje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,79. Teraz tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Uwaga! Zrób zakupy za minimum 100 zł z aplikacją Nasza Stokrotka i odbierz aż 25 zł na kolejne. Szczegóły w regulaminie na www.stokrotka.pl Tanie tutaj jest Stokrotka.